To napisz napiszcie w komentarzach na fejsie, czy. na ja na fejsie często siedzę na naszym profilu. I Teraz jestem takim takim, takim maćkiem. E, tylko że mi za to nie Ale się teraz spieprzyła jakość. No to, to też się.. No to kończąc, bo kończymy już pojemności. Teraz tak trzeci, na maksa, stary, teraz tak na maksa chujowo cię słychać. nie nie dzieje. Kula, ktoś ściąga kto, kto porno. <laughs> Nacisnąłem rekord. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my it's god. for real. It's, it's recording. Re it's, re it's recording. No ja dzisiaj właśnie miałem tego klienta, który już ci mówiłem, takiego z Indii. No, są śmieszne. I tym oto optymistycznym akcentem chciałbym was, moi drodzy, powitać na serio. Na w serio. Takim... W gr gry na serio. Odcinek pierwszy, a tak naprawdę drugi. No, a wiecie, jak to jest? No, nie, no. Ja się nie ogoliłem i wyszło, że ten. nie wiem, co wyszło, ale byłem ogolony. Nie wiem, czy to miało wpływ na, na, na, na nasze nagranie, ale podejrzewam, że, że tak. Niemniej jednak y, podałoby się pewnie przedstawić, no, nie, co my tutaj robimy, bo marnujemy wasz czas. Dobrze, to słuchaj, to, to może ja w takim wypadku powiem. E, słuchajcie, nazywamy się Gry na serio jako my, a osobno nazywamy się Grzegorz Wilczek, czyli tamten gościu po drugiej stronie. Powiedz Grzegorzu, cześć. Tak, to jest Grzegorz Wilczek. Ja nazywam się Maciek Szamowski i jesteśmy częścią zespołu gry na serio. Będziemy starali się raz w tygodniu nagrać podcast, w którym będziemy mówili o tym, co dzieje się w branży gier, co się dzieje w świecie gier, no i w co, w co graliśmy. W co się zagrywamy, co mamy zamiar zagrać. No i trochę będzie też o nas, pewnie będzie 50% albo 60% o nas, a 40% o grach, Skoda, Ale zobaczymy, się... jak to wyjdzie, tak? No się nas poznać przecież. Ja wiem, że jak powiedziałem. Ja gdzieś ja, ja, ja, ja nie jemę, ale ja z bardzo ciekawą. Taką wiesz, taką godną poznanie. <głos> powiem, powiem więcej, ja, jak byłem na imprezie i mnie nie chcieli poznać, to poczułem się urażony. To, tak? było, to, było, to był czas poniżej pasa, bo owszem, masz rację, jesteśmy tak ciekawymi ludźmi, że to wstyd nas nie, nie chcieć poznać. Po prostu. To, ja to, to W takim razie już mówimy o sobie, to ci powiem tak, że moi drodzy, ja nie wiem czy wy wiecie, ale ja się boję fryzjera. Nie wiem czemu. I dlatego rzadko chodzę, ale oprócz tego to też troszeczkę ja się boję sklepów typu Obi i też nigdy nie byłem w takim sklepie. Nie wiem czemu. To też nie wiem co ma to wspólnego z grami, ale nie mam, że Dojdziemy do tego że... Myślę, ten... myślę, że w końcu do tego dojdziemy. Eee, Grzesiek, w ogóle zacznijmy od tego. Mm, może trochę opowiemy o, o blogu. To pewnie ja tutaj będę robił jakiś tak. monolog w A tym momencie. Ten, czyli to jest pan, pan Szomowski, ten. Eee, tak, ponieważ, ten... ponieważ gry na serio mają być takim miejscem, gdzie nie będzie przedruków, tak, czy tłumaczeń newsów, tak jak jest na przykład w Poligami albo w GameZili, ale nie mówcie, że to powiedziałem, no głośno i w innych serwisach też. Oni się specjalnie nie wyróżniają. My chcemy się wyróżnić i u nas zwykłych newsów nie poczytacie. Będziecie musieli sobie wejść na Poligami, ale u nas poczytacie co my sądzimy o tym, co się dzieje w świecie gier, w branży i nasze refleksje na jakiś temat. No i w związku z tym mam takie pierwsze pytanie. Grzesiek, czy w ogóle śledziłeś w tym tygodniu, co się dzieje w świecie gier? Bo ja szczerze powiem, że w momencie, gdy wystartowaliśmy, no musiałem niestety dodać z powrotem do RSS mój ulubiony serwis <gryzanie> czy i kotaku, żeby w ogóle orientować się, co się dzieje, tak? Znaczy, tak, no, zacznijmy od tego, że ja już żyję we Wrocławiu, mieszkam w Wrocławiu i słyszałem, że podobno już to już nie jest część Polski ponieważ nie można już pić w okolicach rynku po 21.00 bodajże. Ale nigdzie w Polsce nie można pić publicznie. Ale to nie tak, że wiesz, pić. W sensie, że nie możesz kupić alkoholu, który wypijesz w domu. Aha. Nie i się na ulicy. Do, dobrze, Ale... <gry> to ma dużo wspólnego z grami. No czekaj, daj mi, daj mi dokończyć nie mam, że mam taką nadzieję cichą, czy mam, że, że dojdę zaraz do sedna. E, mianowicie, w, i z tego tytułu, że właśnie nie mogłem kupić alkoholu na rynku, a mieszkam niedaleko rynku, e, i takiego alkoholu, którego mógłbym przynieść do domu i się spić, no to grałem właśnie w gry. E, czytałem też kotaków. <gry> ale nie, tak na serio to um, nie, no tak no, no, śledziłem jako tako ale moim zdaniem czy coś się działo takiego aż super ważnego nie wiem, godnego uwagi myślę, myślę, że wszyscy chyba w Polsce teraz czekają na, na nowe Call of Juarez i, i mogę powiedzieć, że, że ja też czekam na tą grę ty, ty czekasz na Call of Juarez? Ja rozumiem, że ten cały nowy, dziki zachód i że to w ogóle fajny i Call of War jest to taki, wiesz, modern warfare, ale western, nowy modern warfare. No ja tego nie kupuję, jak mam być szczerze. Nie? A podobała ci się jeden? Za dwójka znaczy się, bo jedynka, no to wiadomo, że nie było się, nie, nie, nie, nie mogła nie, się no, podobać, tak? Dwójka, nie no podobała mi się, ale wież, podobała mi się w kategoriach no dupy mi nie urwała bo ja na jeszcze. początku byłem totalnie zmieciony, ja chyba ją sieknąłem na jeden raz, z tego co pamiętam, co nie było jakimś tam wyczynem. Tego, ale... co zapytałem, to humor bardzo mi się podobał w tej grze. Ten taki, wiesz, idzie dwóch napakowanych testosteronem mężczyzn w kapeluszach, i jeden do drugiego tam wiesz, o, nie wiem, widzą, że idziemy. Oni nikt nie będą gotowi na to, że, ten, że ich tam, nie wiem, teraz pójdziemy i w ogóle nie wyszło, spaliłem to, ale nie o co chodzi, jeżeli graliście w Call of Co w sumie polecam, no bo granie droga i Polska, i w ogóle trzeba wspierać polskich deweloperów, bo jedni <śmiech> Dokładnie. E, tutaj patrzę sobie jeszcze właśnie na serwis, na e, literkę P. No i u nas e, takim całkiem sporym newsem ostatnio, nie wiem czy ty w ogóle o tym słyszałeś, e, była e, książka, którą wydał e, Krzysztof e, Gonciarz z gry online. E, hmm. Kojarzysz w ogóle temat? <śmiech> Niestety to, ten, to ja wiem, że to taka wiesz, Sack League ale nie, ja tego nie, nie kojarzę. No to możemy to pominąć, czyli to nie był ważny news <śmiech> w tym momencie. Podobno Krzysztof Gąciasz pisze o, o branży gier i rozprawia się z branżą gier. Tak. I miał nawet wieczorek literacki w Warszawie <śmiech> zorganizowany, więc no tak, jest tutaj już sława bije, tak, I, i wszyscy się znowu trzymają za ręce, żeby nie powiedzieć gorzej. Eee, dobra, coś jeszcze według ciebie się działo, bo według mnie to tak niespecjalnie się dzieje znaczy tak? wiesz, no, to co to się działo to co to, to, to, to, to, to, to ty pisałeś na naszym blogasku czyli uh, Origin EA um, ekskluzywny dodatek a właściwie edy edycja kolekcjonerska, czy tam nie wiem, edycja kolekcjonerska, cyfrowa, super, zajebista, e, kosztuje 20 dolarów więcej, chodzi o, o Mass Effecta, a to dostajesz w zamian e, dodatkowe spodnie. Psa to jest, to jest, i to jest kilka fajny. nowych splów. I to tak, wiesz, nawiązując do tematu, e, po co nam kolejny, nie wiem, a Steam, w sensie, wiesz, jeżeli nie wiem, to pokazuje coś tam, będzie się wiesz, działo, no bo jeżeli ja rzeczywiście chcę kupić kolekcjonerkę i chcę wydać dodatkowo, nie wiem, 100 złotych więcej, bo jestem pojebany, to wiesz, to chcę mieć coś fizycznego, w sensie jakąś książeczkę, jakiś notatnik, czy jak to w przypadku przykładowo Call of Juarez, walizkę, gdzie masz od kokainy poprzez karty, poprzez nie wiem, doktagi, poprzez fałszywe pieniądze, tam wiesz, no masz normalnie mały zestaw kryminalisty, więc jeżeli już, to takie kolekcjonerki, owszem, jak najbardziej, ale, wiesz, znajdzie nie się da więcej, bo dostaniesz artbook, który tak de facto możesz już teraz sobie przyjrzeć w internecie, bo to tak de facto screeny, które już, wiesz, krążą od jakiegoś czasu, zebrali to do kupy, dorzucili dodatkowe właśnie spodnie plus psa, plus kilka splów i skosowali skasowali w tym momencie ludzi co 20 dolarów ekstra, no i nazwali to kolekcjonerską edycją digitalną. <laughs> Kolekcjonerska edycja digitalna. E, no tak, wiesz, no. To, jest, to jest jakiś tam trend, który postępuje. Jeszcze ostatnio, już tak kończąc temat niosów, który jest trochę na siłę, w, w, tym, w tym momencie słyszałeś o tym, że ma być coś takiego jak PSN Pass przy e, e, no. grze Resistance 3 że A, tak, tak, jeżeli tak. odsprzedasz grę komuś to żeby ta osoba pograła sobie na PSN-ie w twoją używaną kopię będzie musiała zapłacić załóżmy 10 dolarów, żeby móc grać online no i co, co, co na ten temat sądzisz to znaczy już do jakiegoś czasu Niektórzy deweloperzy, czy tam powiedzmy wydawcy starają się jakoś tam wiesz, po cichutku w plec, bo przykładowo nie wiem czy pamiętasz Mass Effect 2, no. tam również był jednorazowy kod, za pomocą którego było można ściągać no, w tym momencie bezpłatne DLC które tam rozszerzały dodatkowo właśnie grę o tam, wiesz, dodatkowe historie typu zwiedzanie miejsca katastrofy Normandii i tak dalej. Także, wiesz, to nie jest może nic nowego w tej postaci. Znaczy, sam pomysł nie jest nowy. Niejako, nie wiem, to jak oni się zachowali w tym momencie, no moim zdaniem, no jest, jest, nie wiem, wiesz, big hojones ze strony Sony, bo ich wpadce z psn -em. Teraz, wiesz, takie historie, gdzie Resistance Free jednak to będzie chyba taki, wiesz, taki dosyć duży tytuł, taki dodatkowy dosyć duży AAA. Wiesz, tam reklamowali 3D w tej grze, że wypuścimy też nawet zestaw z małym telewizorem 20-calowym, tam powiedzmy slash monitorem 3D razem z tą grą w zestawie, więc wydaje mi się, że no mają dosyć takie no, znaczące plany, jeżeli chodzi o ten tytuł. I, i, i wiesz, co ja tym sądzę? Że trzeba bulić teraz, żeby zagrać online. No, czy to mi się podoba? No nie. Czy ja ich rozumiem? No tak. Wiesz, coraz więcej e, jednak jest gier w, w obiegu takich z drugiej, trzeciej ręki. Ja gram teraz w Assassin's Creed 2, gdzie jestem naprawdę... Tu mi urwało mi dupę, za przeproszeniem, bo gra jest po prostu mega. Ale gram per de facto w grę, którą przede mną miały dwie, trzy osoby. Bo Czyli widziałem już to tam naklej... z szóstej ręki nawet. <laughs> Także wiesz, widziałem to po naklejkach, jakie są naklejane w poszczególnych sklepach we Wrocławiu. Jesteśmy, że... wiesz, można by było jakiś wzór arytmetyczny ułożyć, że jak jesteś w kraju trzeciego świata, to wiesz, grę z drugiej ręki przemnóż sobie przez sześć i podziel przez dziewięć nie? i wychodzi ci z ilu rąk gra? No bo tak, no ktoś kupił, sprzedał. Później ktoś to kupił, ten ktoś oddał to do innego sklepu i teraz ja to kupiłem, no nie, więc i wydawca oczywiście nie widzi ani centa z tego, wiesz, on no dostął kasę tylko za... Za, pierwszą, za pierwszy zakup. No, no tak, za ten pierwszy zakup, a reszta, wiesz, no obejdzie bym, wiesz, no niestety, ale I, ja i dlatego się rozumiem, że no dobrze, wiesz, chcemy zarobić, no to też jest biznes, ale z drugiej strony to jest taki, wiesz, biznes, gdzie, gdzie, gdzie moim zdaniem trzeba no, zachować jakieś, nie wiem, przynajmniej pozory. To znaczy, wiesz co, mi się wydaje, że problemem jest to, że tak naprawdę rosną koszty produkcji gier. Gry kosztują ciągle tyle samo, bo jest jakaś przyjęta, tak? Granica w społeczeństwie ceny, czyli to tam na zachodzie to jest powiedzmy 60 dolarów, 60 euro, tak? A koszty produkcji rosną, tak? A ludzie właśnie. No, tego, według mnie z tym walczyć to jest bez sensu, tak? bo filmy na DVD też się sprzedaje, tak? możesz sprzedać samochód znajomemu, tak, to tak jakby ci za zabronili po prostu sprzedawać. Eee, no i wiesz, ponieważ nie, nie mogą z tym walczyć, bo wiadomo, że ludzie będą sprzedawać, no to muszą sobie coś tam wymyślić tak? w tym momencie. Czy to jest okej? Okay? Ja bym wolał, żeby szczerze mówiąc kasowali za PSE na kasę. Żebym płacił 20 zł miesięcznie za PSN, ale w zamian, żebym mógł wymagać tego, że moje hasło i numer karty kredytowej nie wypłynie do sieci. Rozumiesz, wiesz, bo to jest, to, to jest problem, tak, że my będziemy, załóżmy kupując używkę, płacili za usługę, która jest tak naprawdę wadliwa i nie do końca bezpieczna. tak, I oni zawsze mogą umyć ręce w ten sposób. No że tak, no, ale przecież to jest za darmo, tak? więc o co chodzi? W Simbla możesz przejść. To nie jest tak, że gra ci przestaje działać, No, nie? ale z drugiej strony, wiesz, a nie, Resistance, Free, Multi... Tak no Ja tak nie wiem, już... właśnie, ja nie grałem w Resistance w ogóle, tak? więc to jest jakaś tam moja zaległość. Ja grałem w jedynkę, grałem w dwójkę, wspomina mnie, że to takie dosyć trudne gry, Chociaż ja może grałem na jakimś wysokim poziomie trudności, ale wspominam, że było grubo, żeby tą grę przejść. I tak grubo już do momentu, gdzie było to takie dosyć frustrujące, a nie takie przyjemne wyzwanie. Ale to może ja wtedy po prostu nie wiem. Akurat brałem złe proszki, to, to, nie, to zostawiam no wam bozki. No, przecież, no. że jesteś najlepszym graczem na świecie, <śmiech> więc sobie gry nie sprawiają problemu. Kilzona 3 pękł u mnie po chyba drugiej w drugą dobę. Ja kilzona 3 przeszedłem na najcięższym poziomie trudności z zamkniętymi oczami. To i miałem pada. Tylko na słuch. Tylko no, tylko na słuch, przecież... bo tam jest, miałem słuchawki Fatality 7D I one mają tyle zmysłów pobudzają, że można oczy zamknąć tak a właśnie już, jeżeli chodzi o firmy, które nas próbują wyssać z pieniędzy to się wytnie, ale nie, nie odnośnie, odnośnie film, nie, które nie reklamuj komercyjnych, innych konkurencyjnych stacji, naprawdę, proszę cię Przepraszam, przepraszam, przepraszam, się nie powtórzę. Ale nie, nie. Mi się zepsuły, to jest Apple. A. Tak wiem, że to tak z dupy strony teraz, ale tak a propos produktów wysokiej jakości. No to jest wszystko wina tej firmy. A propos Apple, a, jak będziesz grał w Assassina, to tam będzie małe takie nawiązanie. Moim zdaniem tylko przypadek. No, nie, ale to tylko moje zdanie. God. Dobra, to już się eee, No dobra, dobra, czyli tutaj coś tam ustaliliśmy mniej więcej o tych wnioskach. Ja myślę, że nie ma sensu specjalnie e, się na ten temat rozwodzić, bo no, nic się nie, nie działo w tym tygodniu specjalnego. E, I może przejdźmy do tego, co, co, co robiliśmy z grami, w co graliśmy zacznijmy może od ciebie, bo myślę, że ty masz robójniejsze życie erotyczne, no. <laughs> związane z konsolami. No, mam nawet dwie, wie? to już nie jest taka monogamia. Tak, tak. <laughs> no wiesz, no, gry jak gry, no, krążę z dziurką w środku. No. Co tu dużo mówić, wkładasz i wiesz, jedziesz, no nie? Tak długo aż spuchnie, a później odkładasz, no nie? Zaznałem się, ile teraz z was to zboczone, chore ja, ja udaję, nie, że mnie to nie rusza. Że to nie zrozumiałeś, o co chodzi. Na nie. No, ale Tak jest prawda. Naprawdę mi ostatnio, mi ostatnio oczy spuchły, bo to o tym oczywiście chciałem, nie, chciałem nawiązać, bo tak było grałem w Assassina, że straciłem wzrok i czucie w palce. No właśnie, właśnie opowiedz, jakie masz wrażenia z Assassina. Znaczy tak, no, podchodziłem do tej gry... Może nie, że tak, nie wiem, sceptycznie, nie, nie, nie. Bo już słyszałem dużo dobrego, w sensie że ty że jest fajna, więc poszedłem kupić i to mi wystarczyło. <śm> to I widzicie, i jakbyście się pytali, czemu jesteśmy serwisem opiniotwórczym, to już wiecie, ja powiedziałem, no. że jest fajna i poszedłem do sklepu i kupił. No, no i to skłam skłamał? Tym polega, na, ten, na tym polega bycie opiniotwórczym. <śm> Jedynka, wiesz. No i Assassin's Creed jedynka to było jakieś jedne wielkie nieporozumienie, kupa, taka, nie wiem, kaszanka. To znaczy, i, i, nie wiem, wiesz no... co, no może bo, bo, nie wiem, to mi się wydaje, że tak trochę przesadzasz, tak? A, ale fakt, gra na przykład mnie nie porwała, ale to nie jest wina tego, że gra była kiepska, tylko że twórcy skupili się na tym tak, no to zajebiste słowo o sandboxie, nie? I no. tam po prostu ja, ja to rozumiem, tak? Ja lubię GTA, ale w GTA też sandbox jest męczący. Ja dałem radę przejść 60% GTA 4, bo dalej już mi się chciało żygać po prostu, tym No ]em. ja skończyłem GTA 4. No właśnie, no bo po to... dwóch latach mniej więcej chyba. No, no także dobra, kontynuuj, bo to musiałem. Tak, nie nie, no to się zgadza, wiesz, że pomysł był rewelacyjny, jeżeli chodzi o grę. Dlatego też ją kupiłem. To chyba była moja pierwsza gra na PS3, żeby nie skłamać. To tak, no to dokładnie, to była moja chyba pierwsza gra, którą kupiłem na tą konsolę. A i bo wiesz, no mówię, urzekam ja jego historia. <laughs> ale nie, bo tak, no jesteś jakimś, wiesz, zabójcą, ale nie zabójcą um, typu um, Sam Fisher, nie wiem, Sprinter Cell i, i widzisz w ciemnościach jak jesteś takim predatorem, tylko po prostu, no, tam, nie wiem, czasy starożytne i masz jakiś, nie wiem, miecz, nie masz palca, bo masz pod, bo z nadgarstka cię ci, wiesz, szczyle wyskakuje i tam, gdyby był palec, by cię w palec zgiął i w ogóle fajnie było. I to jest takie, miecz. to mnie tak, tak stwierdziłem, że nie, no fajne, ale nie, y, y, no tak, zabójca, no co tu dużo mówię, no mówię, zabójca, y, jesteś, nie wiem, była jakaś misja w Jerozolimie? Nie wiem, żebym teraz nic kłopowała. Była chyba. <laughs> no, chyba. w każdym razie, wiesz, no... I że nie, no zajebiście, chodzisz po dachach, skaczesz, spinasz się gdzieś, możesz rzucać szczeletami, walczysz na miecze i to nie jest taka walka na miecze, że naciskasz guzik tym szybciej, tym lepiej, tylko tam jest jeszcze jakiś unik i, i, i jest, możesz też parować e, ataki i tak dalej, więc jest ogólnie, no fajnie, e, ale gra po prostu mnie znudziła, bo, bo opierała się na tym, jak dobrze wiecie, e, trafisz do miasta, wchodzisz na wieżę synchronizujesz się wtedy wiesz, gdzie jest jakaś misja w, w pobliżu idziesz tam, o dobra, jest jakiś gościu śledzisz go po drodze siadając na 30 ławkach żeby czasami cię nie zauważył bo wiesz, jak jest, siedzisz na ławce w tłumie cię, no, ty, to, jest, ty, to cię to nie widać to na jest najgłupsze z tego wszystkiego wiesz, i w końcu do niego podchodzisz zabijasz go i idziesz na kolejną wieżę gdzie wchodzisz na nią, a synchronizujesz się i wiesz, i w kółko Macieju dlatego po prostu po godzinie grania stwierdziłem, że nie, no, plus te strasznie długie jazdy konno z miasta do miasta, no, stwierdziłem, że nie, no, kupię jakąś inną grę, nie? GTA T4 i mieliśmy wiesz, innego, inną pieskownicę i dużo lepiej się robiłem. I dlatego też zupełnie jakoś, wie, że mojego radaru znikła dwójka Assassin, no, ale tak jak już złożyłem mu powiedzieć, powiedział, że jest fajna, kupiłem i się nie zawiodłem, bo gra jest po prostu no, rewelacyjna. Jest tak, jest strasznie. Znaczy tak, jeżeli graliście, bo może inaczej, graliście, jeżeli graliście w jedynkę, to z całą pewnością większość waszych zastrzeżeń, twórcy nie, nie, nie przyjęli do wiadomości i, i usunęli, bo gra jest urozmaicona, jest ciekawa historia. Sama mechanika gry chyba aż tak strasznie się nie zmieniła, ale to nie jest tak, że każda misja wygląda dokładnie tak samo. Jest jakaś historia i fakt faktem, one tam w pewnym momencie może troszeczkę się powtarzają. Jaki, nie wiem, taki ogólny zarys jakiejś misji, ale mówię, to wszystko jest tak urozmaicone i tak fajnie posklejane w jedną całość, że, że nie nudzi. No, ja już byłem w stanie, to też tak nie bierzcie mojego przykładu, jako tak się powinno robić, ale y, jednego dnia, nie wiem, nie jadłem śniadania, obiadu i kolacji, bo przyciąłem w tą grę, więc ona po prostu wciąga i jest, jest dobrze zrobiona po No prostu. Właśnie, właśnie, bo moim zdaniem jedna rzecz, o której my nie myśleliśmy w ogóle grając w Assassin's Creed pierwszą część był, był scenariusz, tak bo my wychodziliśmy z założenia, że on jest zajebisty, tak? że cała historia jest niesamowita i tak dalej i jesteś w tej Jerozolimie, tak, w Ziemi Świętej krucjaty, jesteś tym asosynem, tak no, krzyżowcy, są krzyżowcy tak. i tak dalej ale zobacz to, to co sam powiedziałeś przed chwilą, tak że to wszystko jest tutaj świetnie połączone i ja mam wrażenie, że scenariusz drugiej części zresztą jak, jak przejdziesz to no... Zostaniesz trochę wgnieciony, że tak powiem, w mm -hmm. fotel. E, scenariusz jest na bardzo wysokim poziomie. E, jest to, no według mnie, taki poziom, bym powiedział, kina hollywoodzkiego, tak? No to nie jest Bergman, oczywiście, <laughs> ale jest to e, standardowy film hollywoodzki. E, no i to jest tak naprawdę e, rzecz. Która chyba przesądza o tym, że e, ta gra jest dużo, dużo lepsza, tak, bo e, w jedynce był ten scenariusz, tak, ale generalnie e, historia była na tyle. Płytka, że w pewnym momencie po prostu mogłeś sobie odpuścić i właśnie zacząć biegać za tymi gośćmi, którzy do niczego nie byli potrzebni, tak? I potem w ogóle no. ja dochodziłem do takiej sytuacji, że zapominałem w ogóle o co chodziło w tej grze. No dokładnie. <laughs> że, ja wiesz, Wiesz, biegałem i wykonywałem jakieś bzdurne, po, poboczne questy, a, a, a nie, nie pamiętałem, no jaki jest mój cel, tak? A tutaj. E a w tej grze naprawdę ona, tam jest multum rzeczy, tam możesz oczywiście szybciutko, tam szybciutko, to jest chyba dobre, nie wiem, 15 godzin gry, wątek główny, no ale... No że jest więcej, stary, czy bo czy ja może nawet już dwa więcej. tygodnie katowałem, żeby przejść to, no wiesz, mi tak czas leci, tak, wiesz, jeden dzień, dwa dni, no to tam to no, doba, dwie, no, to, no co dwa dni, no tam parę godzin, e, Ale nie, nie, ale no, no i z tego tamtego multum, bo właśnie już nie mówiąc o e, wątek główny, gdzie prawda, to jest historia zemsty na, no nie będę teraz, nie wiem, psu, może zabawy, co po niektórym, którzy może jeszcze nie grali, a, a sięgną po tą grę. No właśnie, ale... po, po od razu uprzedzam, że... Nie chcę usłyszeć z twoich słów spoilerów, bo historia jest naprawdę fajna. Mi się no, podobała, co się... mi się podobała, jest niesamowite. Tutaj się ugryzałem w język, ale oprócz tego właśnie macie jakieś krypty, które możecie zwiedzać i wtedy to jest to takie troszeczkę to Tomb Raider. No, no dokładnie. Do tego też idziecie sobie ulicą i widzicie na mapce jakąś ikonkę, gdzie to taki czerwony worek z pieniędzmi tak, wiesz, no dobra, tam biegnę, no kurczę, co to jest, nie znam, no, nie? ja nie odpaliłem legendy, patrz, jakiś gościu spieprzamy, no, no, no to, ja, to ja za nim, on wchodzi na jakiś budynek, no to ja za nim i wiesz, w końcu wiesz, na nie się nie, nie spostrzegłem, mamy we Florencji, poginamy po, po dachach i to tak, wiesz, tak naprawdę w takim epickim stylu. E, w aż, w stylu. <laughs> aż w końcu tam, wiesz, zapakowałem mu tyle pod, pod żebro, no nie? żeby było w ten I, i okazało się, że miał przy sobie dosyć sporo tego, mamony, no nie, I, tak, wiesz, i tak, a szedłem sobie tylko ulicą, akurat y, chyba tam, wiesz, nie wiem, szedłem do Leonarda. No ja to nagle patrzę ikonka i w tym momencie, wiesz, od razu coś nowego, i, i, i, ale też nie czujesz się właśnie, wiesz, wyrwany, że y, pograsz dwie godzinkę, dwie wątki poboczne i już nagle, wiesz, zapomniałeś w ogóle co, co gościu, a po co ja tam mam jechać, a, a jakiś kodeks, o co chodzi. Y, to naprawdę jest bardzo dobrze gra z, nie wiem, no tak, no oczywiście trzyma kupy, a poza tym, wiesz, to jest nawet, nie, to jest połączenie wielu gatunków gier, to tam nawet masz simsy. przecież ma, no, taka pro, to tak dla dziewczyn, które nas słuchają, a tam niech jest multum. Możecie mieć swoją wioskę, którą rozbudowujecie, tak, przy okazji. No, no? mogę powiedzieć, że rozbudowałem tą wioskę całą. No i tam, i, i z tego macie hajs, a jak macie hajs, to możecie kupić nowe buty. <śmiech> no, no, ale <śmiech> właśnie. E, mi się udało dzisiaj tą, tą grę w końcu przejść po, po wielkich e, bojach i to, co mnie na przykład totalnie pozytywnie zaskoczyło, to fabuła, o której już mówiłem, jest moim zdaniem super. Grafika pozytywnie mnie zaskoczyła. Nie, nie jest dużo słabsza od Uncharted 2. Mogłbym nawet powiedzieć, że momentami jest lepsza, tak? Ale momentami tylko, tak. E... Będzie flame. Dokładnie, będzie flame. E... Ale to co, to, co mnie powaliło, to rozmach miast. I tak jak e, biegało się właśnie po Jerozolimie, po jakichś tam innych y, Tel Aviv, <grym>, jakichś innych miastach właśnie z, z czasów Wojen Krzyżowych, to, to ja nie miałem takiego wrażenia, że te miasta są zajebiste. One były dla mnie takie też strasznie monotonne, wiesz? Tu troszeczkę tak. te same domki, tylko inaczej poustawiane, a Włochy naprawdę wydają mi się tutaj bardzo ciekawie przedstawione. Świetnie, aż stwierdzi... świetni, świetni aktorzy, świetna ścieżka dźwiękowa, świetne dialogi, świetnie to jest nagrane. Ja stwierdziłem, A... że pojadę nawet na, swoją, na, na swój tydzień poślubę do Włoch. po grze. Bo ja, za, ja zacząłem po, po, po przejściu tej gry, czy w trakcie już przechodzenia oglądać serial e, e, The, the, the Borders, tak? czyli no. o, o rodzinie Bordziów, więc no, mogę powiedzieć tak, naprawdę fabuła robi wrażenie, robi wrażenie rozmach, e, robią wrażenie też te e, nie wiem jak to nazwać, tak? Te, te wszystkie takie historie poboczne właśnie to rozbudowanie. Historia e, tak. Jeżeli ktoś oglądał Hannibal Lectera no to stwierdzi, ale ty przecież ja wiem co się stanie. No właśnie, To no Są takie smaczki, wiesz, które, no, elo, tak, Hannibal, tak, Rakter, tak. i tutaj pacji, Włochy, no wszyscy wiecie, o co chodzi, no nie? No, a jak nie wiecie, to genialne. no genialne, no nie? Także trzeba e, e, Tak, że mi się podobają, nawet podoba mi się to, stary, że trzeba kupować sobie te nowe bronie, trzeba sobie kupować nowe, lepsze zbroje i trzeba, nie wiem, rozbudowywać tą swoją willę, tak? Mm -hmm. e, czy tam to swoje miasteczko. E, powiem ci czemu, bo nie muszę przy tym myśleć w ogóle o tym, żeby zdobywać kasę. No, bo ona po prostu sama wpada i wtedy możesz ona, sobie... Ona... I, i, I nie jest to tak, że to jest niezbalansowane, że możesz dojść do sytuacji, że nigdy ci tej kasy nie zabraknie. Nie, bo ty się z niej wystrzelasz. Ale ty zrobisz dwa kolejne zadania i ty dostaniesz tyle kasy, że sobie pomyślisz, no tak, jeszcze 5 minut i, i kupię sobie tą lepszą broń, tak? I no. dzięki temu no nie mamy takiego uczucia, że, że e, gra nas męczy, tak? I ja uważam, że po prostu tutaj to zostało świetnie zbalansowane. Ty w jaką wersję grasz? Na PS3 czy na Xboxie? Na Xboxie. I takie moje pytanie do ciebie płynnie chodzi wszystko, bo już jesteś w Wenecji, tak? Prawie, że znaczy jestem teraz przed Wenecją. Aha, czy jesteś ja przed jeszcze Wenecją. Już mam 6 na statek, ale jeszcze mam do, do zaliczenia krypte i, i kilka pobocznych ha, rzeczy, które się. Ha, bo no tak, bo <laughs> Dobrze. E, dobrze. czy jeszcze nie byłeś w Wenecji, to, to niestety nie powiesz, to najwyżej w komentarzu napiszesz pod podcastem, jak już dopłyniesz. Za nie Bo, bo, bo e, opcja jest tego typu, że no, ja grałem w wersję na PS3. I muszę tutaj niestety postawić jeden minus w stosunku do tej gry. Gierka się przecina mm -hmm. I nie jest to tak, że ona się tnie tak, że mamy 5 klatek na sekundę, ale widać, że są spadki w klatkach. Tak? I teraz tak się zastanawiam, czy, czy to już jest po prostu za dużo tak? na PlayStation 3, no ale gra nie, mm -hmm. wyszła, nie wyszła dzisiaj. Tak? Mi się wydaje, czy że to jest, to jest kwestia optymalizacja kodu. Kwestia tak? kodu, dokładnie. Wiesz, ja Grałem w Black Opsa na obydwu platformach i na X wygląda dużo lepiej niż na PS3. Więc po prostu poszli na łatwiznę, bo to chyba nie nowość, że PS3 jest trudniejszą platformą dla dewelopera. Moim zdaniem. No właśnie, w sensie, mam, mam wiesz... właśnie takie wrażenie, że, że tutaj niestety ktoś zawiodł. <laughs> no. Kolejna rzecz, są czasami takie sytuacje, to, to już miało miejsce w Wenecji, że podczas, na początku, przed cutsceną, tak, wpadłem do wody i y, ja to rozumiem, że to jest wszystko renderowane w czasie rzeczywistym i te cutscenki są w czasie rzeczywistym i tak dalej, i tak dalej, ale śmiesznie to wyglądało, bo postacie rozmawiające z Ezio chodziły po jakimś pałacu a moja postać ciągle była w wodzie i ja obserwowałem całą akcję w ten sposób, że patrzyłem się na łódkę. I zastanawiałem się tylko, czy przypadkiem nie będzie tak, że mi się to zasejwuje pod tą łódką, czy jak ja jestem w tej łódce i już będę miał tak postać tak zablokowaną. Więc tutaj wpadłem na jakiegoś baga, co, co jest jakąś tam... E... A, testerzy się nie sprawili. Tak, testerzy się nie sprawili i, i tutaj można, że tak powiem, też... No mogło, mógłby Ubiso Ubisoft w ciągu, powiedzmy, ponad dwóch lat wypuścić patcha. Bo no prezentacja... ja, ja, bym, ja bym nie wypłacił tym testerom te, te 2300 zł w tym momencie. Nie, <śmiech> coś takiego to nie. To no, nie po pensji. <śmiech> To jest to. Z kolejnych przykrych spraw, a to już jest chyba ostatnia, tak naprawdę, bo, bo reszta mi się bardzo podobała, to ja gram, grałem w wersję. Game of the Year Edition, czyli popularne popularne GOTY, tak? Każdy mm -hmm. człowiek na ulicy wie, co znaczy skrót GOTY. E, albo G-O-T-Y. E, bo tutaj, prawda, też ostatnio bardzo modne jest... E, Mówienie poprawnie wszystkiego. I, tak, i, i, i wchodzisz do MPK i hello, sir, I would Dokładnie. like to Purchase uh, or oh, I would like to buy Purchase. <grym> <grym> <grym> e, tak. E, kupiłem tą wersję Goty i. Um, tak, szczerze mówiąc, sprzedawca mi powiedział o tym, że jest to wersja Goty, ale ja mówię, e, pokoju nie, Goty jest Goty. Co, co mnie to obchodzi, tak? No i grałem, grałem, grałem. Już nie ukrywam, że dostawałem strasznego ciśnienia. Chciałem tą grę skończyć, bo już mi się to dłużyło trochę, że gram w to już dwa tygodnie, tak? a ja jeszcze końca nie widzę. No i zacząłem wchodzić na moje ulubione strony, czyli walkthrough, na których widać po prostu ile masz poziomów w danej tak. grze i możesz się zorientować, czy już przeszedłeś połowę, czy trzy czwarte i tak No i zobaczyłem, że jestem na sekwencji 11 Gra oferuje sekwencji 14. No i mówię, super, no to już jestem na ostatniej, tak, bo do 12 i do 13 sekwencji nie było walkthrough, czyli mówię, następna jest 14. Po czym zobaczyłem, że część moich wspomnień została naprawiona i miałem przyjemność zagrać w DLC, czyli sekwencję 12 i 13, której nie było w normalnej wersji gry, tak, premierowej, a i powiem tak, jeśli cała gra robiła na mnie kosmicznie dobre wrażenie i sekwencja jedenasta kończy się w takim momencie, że no to jest tak jak nie wiem, jak oglądaliście serial Lost, tak? Po każdym odcinku było coś takiego, że człowiek chciał obejrzeć kolejny. Że ja jak już byłem na bieżąco z Ameryką, to po prostu Miałem takie ciśnienie w ciągu tygodnia, żeby obejrzeć kolejny odcinek Lostów, bo chciałem wiedzieć, jak to się skończy. No i tak wychodzę z, wychodzę z takim uczuciem z 11. Sekwencji i dostaję sekwencję 12 i 13. Z czego 12 była trochę lepsza, ale co, co mi się w nich nie podobało? No, sekwencja 12 i 13 to jest tak, jakby, jakbyśmy się cofnęli do Assassin's Creed 1. Yhy. To czyli jest po prostu szybko, tanio i przyjemnie to jest po prostu właśnie nie nie do końca szybko Yhy. i nie do końca tanio, a na pewno tak, nie przyjemnie wiesz, wiesz? to chodzi o to jak do tego wiesz z punktu widzenia dewelopera jak ten temat ugryziono czyli tak, tak. zróbmy to szybko, tanio ale skasujemy ludzi nie? i będzie fajnie no w sensie ja szczerze mówiąc jakbym zapłacił za to DLC to bym się wkurzył na szczęście nie kupuję takich dodatków w tych wszystkich sklepach internetowych na konsolach, bo to jest trochę bez sensu. No ale jakbym to kupił, to no byłbym mocno wkurzony, żeby nie powiedzieć wkurwiony, tak? I sekwencja 12 i 13 to jest po prostu nuda, to jest męka. no To, to jest straszne wręcz i szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że będę to katował 3 godziny bite non stop, żeby to w końcu przejść i żeby już mieć to za sobą. I po, po sekwencji tak 12 i 13 ty, ty zbierasz strony kodeksu. Ja myślę, ja myślę, że tutaj mogę zdradzić wszystkim taką małą informację, bo mi jakoś ona umknęła zbierajcie, jak jesteście w jakimś mieście wszystkie strony kodeksu, jakie są zanim z niego wyjdziecie, ponieważ nie będziecie mogli nie będziecie mogli dojść do ostatniej sekwencji, tak? Czyli do ostatniej, powiedzmy, misji, czy tam planszy mówiąc takim językiem starszym trochę jak dziadki To jest taki, wiesz, język typu no. typu grałem w malę Dziuk tak tak. Nie będziecie mogli dojść do następnej planszy, bo, plan -szy, bo bo po prostu musicie mieć 30 stron z kodeksu, czyli musicie wszystkie strony z kodeksu znaleźć. I ja musiałem z e, willi która jest niedaleko w Florencji, cofnąć się z powrotem do Wenecji, przejechać pół trasy na koniu, co zajmuje około 15 minut i żygasz tym po prostu, mówiąc. Jak jedziesz, znaleźć te trzy strony i wrócić z powrotem, tak? No, ale to okay, a ty nie możesz się dostać z Florencji do, nie wiem, do Wenecji za pomocą tej takiej, nie wiem. Z karocy, podchodzisz, płacisz tam, nie wiem, 20 florianów, czy jaka tam była waluta. Um, A tam jest wiem, takiego? I... Ja nie wiem, bo może jest. Ja tam musiałem całość na prze... prze... Ojej, nie, nie, to ja się poduszam w tym momencie, wiesz, karocą podchodzę, płacę 10 florianów i wieś mi pan. No co ty gadasz? No. no to właśnie, no to nie wiedziałem. <laughs> to 15 minut później. Tak, 15 minut. <laughs> No nieważne, w każdym razie pomińmy problemy z transportem, no można to być... <laughs> To profesjonalizm, pełen, pełen profesjonalizm. Pomijając no, wiesz, ten. Problem. Wiesz, w tym momencie ten taki backend, wiesz, ten tam te zaciszne pagórki i tak dalej, już zwiedzić, nie nie? No, więc ja przejechałem całą trasę konno. E, dobra, pomijając to, to, znajdujecie te kodeks te, te page, czy tam strony z kodeksu i e, ostatnia misja, masakra, jest przezajebista, końcówka jest mega. Jeśli chodzi o skradanie się, to jest to chyba najbardziej wymagająca misja z całej gry. Odniosłem takie wrażenie, że była to jedyna misja, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale generalnie w Assassin's Creed 2 jest mało misji, w których trzeba używać mózgu. No nie, wiesz, to jest takie, tutaj tak de facto twórcy sugerują, że powinny, że powinno się usunąć tych dwóch strażników po cichu, ale to jest takie, wiesz, na no jak cię zauważą, to po prostu i tak ich zabijesz, no nie, no ta no, nie jest potem, potem, jest, potem jest stary tak, że są takie misje, że oni nie mogą cię zauważyć, tak, więc musisz mhm. ich likwidować już zupełnie po cichu, ale i tak to jest w miarę proste, tak, a e, ostatnia misja wygląda w ten sposób, że pojawia się już tylu przeciwników, i, i w czym się objawia to myślenie. Nie wiem, czy, czy ty robisz coś takiego, że przeszukujesz gości, których zabiłaś? Żeby... Czasami, nie zawsze. Nie zawsze, ale rzadko, tak? Więc tam już jest taki hardcore, że ja zbierałem po prostu po wykończeniu 20 przeciwników wszystko, co w nich leżało. Żeby dozbroić się do następnego pomieszczenia, tak? I... No robi to pozytywne wrażenie. Tak? Ja myślę, że przechodząc grę na wyższym poziomie trudności, bo ja tam przeszedłem na normalu, tak? więc to nie jest specjalny jakiś tam wyczyn, no ale przechodząc załóżmy na, na hardzie, e, można się spodziewać takiej jazdy już od, od pierwszych misji tak? i dużego, do, du, dużej dozy tak, kombinowania. E, I i powiem, szczerze, powiem szczerze, jako, jako Assassin's Creed 2 dałbym 10 na 10. Jako Assassin's Creed 2 Gotty Edition dałbym 9 na 10. Biasi no ja, psują na maksa po prostu to wszystko. No ja jak na razie daję naprawdę litą dziesiątkę w tej grze, może 9,5, bo jeszcze wiadomo jej nie skończyłem, ale no mówię, siedzę w niej masakrycznie dużo, a mam ją od dwóch, trzech dni, a jestem w połowie gry, więc... A gra jest głęboka i szeroka, więc yy, mówiąc krótko, no przyciąłem i, i naprawdę jest fajnie. I jeszcze nie żygam tą grą. I to jest właśnie to, że wiesz, tam już dziś żygałeś, a ja nie, nie, ja jeszcze te, się jeszcze, jeszcze, jeszcze ten. Ja jeszcze nie, nie, się, nie, nie, się, jeszcze nie, ja, nie mam. Daję, nie, nie, nie, wiesz, ja dawałem radę, tak? To były takie momenty, że wiesz, po graniu dzień w dzień, po trzy godziny, tak, ja musiałem sobie zrobić przerwę, bo już po prostu odpalałem to, robiłem misję i mówię: nie, nie dam rady po prostu dzisiaj. <śmiech> Ale generalnie nie było tak, jak z Assassinem jedynką, że ja pograłem, przeszedłem 60% gry i powiedziałem nie, to jest po prostu bez sensu, tak? bo to jest marnowanie mojego czasu. Eee, nie wiem, czy, czy ty odniosłeś takie wrażenie, ale to, tam, tam to się właśnie nie, nie, nie trzymało totalnie. No, no ja tu tak pierwsza gra. o tym zresztą. Tak, tak to pierwsza gra, dobrze ją sprzedałem, powiem okay, tak. Ale zwykle <głos> obowiązkowo należałoby, moi drodzy, zakupić na konsolę, czy tam platformę waszego wyboru, więc. Nie, nie, polecamy. Jest I chyba tak... nawet na Maca na Steamie, co jest... Po e, chyba, chyba, chyba tak. Chyba tak. A, Także dobra. sorry, że tak rozmawialiśmy tyle o, o, o grze, która jest stara, ale wiecie, no tak jak na moim przykładzie widać, no nie każdy gra we wszystko, więc czasami warto sięgnąć pod starsze tytuły. Poza tym, ehm, poza tym my byliśmy. E graczami, pro-gamerami pro w stanie spoczynku. Co no. mamy, małe dalsze, ale właśnie... No, mieliśmy mały urlop, ale szybciutko to. nadgoniliśmy. Wiesz, z dwójka, e, Gearsy teraz nadrobiłem. E, właśnie, a nie wiem, ty nadrawiasz Uncharted, i Assassina, więc ten. Właśnie, tylko w Assassina teraz w tym tygodniu grałeś, czy w coś innego jeszcze próbowałeś? Kończyłem Gearsy dwójka. I, I jak? Jak wrażenia? Ci powiem szczerze, że ja wiem, że teraz pewnie większość z was mnie znienawidzi, ale nie rozumiem, o co tyle szumu. Nie, nie rozumiesz? Ale przecież Gipsy są zajebiste. No ale ja, znaczy, ja wiem, że wypada... Bo to nie po... chodzi, ale to nie chodzi o to, że ta gra jest. Bo ty grałeś wcześniej w Uncharted, tak? Ty grałeś w inny. Ona jest strasznie ograniczona, nie można skakać, stary. Yy, gra polega na tym, że biegniesz do przodu i strzelasz po prostu. Ale nie, nie czujesz takiego, oglądałeś taki film Space Ship Troopers? Tak, Space Ship Troopers. No, I nie czujesz tego samego klimatu, że jesteś tak osaczony, stary ze wszystkich stron, i chodzi tylko o to, żeby przetrwać i biec do przodu. Może, może inaczej byś to odebrał, bo ja przeszedłem najpierw tą grę na singlu, mm. a potem przeszedłem to w koopie. Mm -hmm. I w koopie to jest totalna masakra. Ta gra niszcze, nie grałem w lepszą grę w koopie, tak? No, mm. Sieciowo, sieciowo ten tytuł jak dla mnie był lepszy od Halo, tak? Ja chcę przejść teraz Uncharted 2, w które udało mi, do którego udało mi się wrócić, bo w końcu zadziałało no, <laughs> dalej. I, I chcę zobaczyć, jak to wygląda online, bo, bo naprawdę musisz, musisz sobie spróbować w Gears zagrać. No niestety przed tobą pewnie jest, przed tobą wisi, czy tam stoi, czeka jakiś zakup Multum DLC, Tak. No. Ale, nie, na szybciej no mówię, no, no okej, okay, no zagrałem, ale czemu kupił teraz? Czy mam ciśnienie, że muszę zagrać w trójkę, bo inaczej to się normalnie, wiesz, zsikam za przeproszeniem? Nie Nie, nie, naprawdę w życiu. Nie. Gra, która mnie przykuła, to nie wiem, Tizon 3, którym zdaniem.. Wielu jest chyba taki średni, czy tam powiedzmy średnio się sprzedał, a jest zajebisty, a jest niesamowity. I rzeczywiście sięchnąłem go chyba w dwa dni. Yy, nie wiem, Crisis 2, gdzie historia, gdzie pewne momenty, wychodzisz na Jorku na ulicę i wiesz, jakieś worki ze zwłokami, ten, ta strefa ewaku ewakuacji, gdzie widzisz, jak ludzie gdzieś tędy uciekali, i ewakuowali się i tak dalej... To były takie, wiesz, klimaty, gdzie się, oczywiście się wkręciłem. A nie wiem czemu... A chciałem się wkręcić w girsy, bo wiem, że to, wiesz, no to jest The Title na 360, you know. ale no way, no nie, no po prostu... Zagrałem, było fajnie, ale mówię, znowu mi dupy nie urwała. A ewentualnie może mój błąd polegał na tym, że podszedłem do gry właśnie z oczekiwaniami z kosmosu, że wiesz, po prostu gały z orbit i, i off -city. nie wiem. Nie wiem, ja się, ja się tą grą zajarałem, kiedy oglądałem z niej trailery podczas któregoś z Z3, to chyba było trzy no, lata temu, tak? Cztery. I, I wtedy zobaczyłem, tam była ta scena, co... Jedziesz takimi gigantycznymi... Nie wiem, jak to nazwać. Jeepami, tak? Ale takimi mega, mega, nie? No, no. Eee, i, I wiesz, i to na mnie zrobiło takie, kurde, piorunujące wrażenie, nie? Że jest gra na Xboxa, która w takim stopniu przypomina film. Eee, nie wiem, czy ty ko kojarzysz i pamiętasz dobrze tą scenę. Pewnie, no niedawno przechodziłeś, to pewnie pamiętasz, tak? A scenę, jakże umiera, zna znajdują... Um, Mhm. zmarłą żonę tego doma, tak? Tak, tak. ona jest Masz taka... Gra. To jest no. tak filmowa scena. Druga scena, kiedy ten... Nie pamiętam, który to, to murzyn, tak? Tam krzyczy do tego mikrofonu i oddziwek wyzywa tych lokalów, tak? No. Nie, to wiesz, tak, są, są to, takie, to nie, to zajebiste Są takie momenty, to znaczy, widzisz, to jest, to jest kolejna gra, to jest gra typu Assassin's Creed 2, tak? w której chodzi o fabułę. Gameplay? Jasne, no nic specjalnego, tak? System coverów zajebisty. Eee, ale to już, no, pff, Pograliśmy sobie, tak? I to już na nas nie robi wrażenia. Grałeś w Uncharted, Także to myślę, że na mnie też by nie zrobiło wrażenia, tak? Raczej bym na to patrzył, jakbym wcześniej zagrał w Uncharted, to pod takim kątem, że ta gra jest trochę ograniczona jednak. No bo wiesz, no, są jacyś goście którzy latają w jakichś butach od, od nie wiem, oddechy, do tego mają jakieś kombinezony właśnie na, na, na snowboard i, i wiesz, i mają giwery z łańcuchową. No fajnie się grało, ale no wiesz, no, naprawdę myślałem, że to będzie gra, która po prostu, wiesz, no stwierdzę, że nie, ja w nic innego nie wierzę, tylko w to, no ale mówię, no, już grałem w tyle dobrych tytułów tego roku, że może trójka rzeczywiście, wiesz. No, z... Nie wiem, moim, moim, zdaniem, moim zdaniem powinieneś są dać szansę, tak? To jest jedna z takich gier, które właśnie, może w multi cię przekona, tak? Może. To, jest, to, to, to jest tego typu kwestia. Jest bardzo mało, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale jest bardzo mało gier na konsole, które przyciągają w multi na dłużej. Wiesz, a ostatnio też skończyłem, um, tak szybko, bo pewnie będziemy niedługo kończyli, um, ale już tak, jeżeli to taki pierwszy odcinek o starych grach, to w Dead Space skończyłem jedynkę. A. Bo ta gra, moi drodzy, naprawdę mi przerażała. To jest gra, w którą się Umyślnie na maksa wkręcałem. Grałem, kiedy było ciemno, kiedy byłem sam e, w domu. E, wiesz, robiłem wszystko. Ja byłem sam w domu. Tak, ja sam spadłem przed, przed telewizorem. E, ale, wiesz, robiłem wszystko, żeby się po prostu wkręcić. I, i po prostu, wiesz, szedłem korytarzem, usłyszałem jakiś, e, nie wiem, szelest, jakiś łomot i wiesz, i pikawa, e, i i to jest gra, gdzie historia, gdzie gameplay, gdzie w ogóle historia, gdzie oprawa graficzna jest po prostu dosyć gra stara jak świat, a, a wewn wewnątrz tego statku, wiesz, nasze znaczy wnętrze tego statku, bo no po prostu robiło takie niesamowite wrażenie. To jakbyś z kolei przeniósł mnie do Horyzont Zdarzeń. Taki był film kiedyś. Bardzo mi ten statek przypominał e, właśnie tekst z tego filmu, gdzie wiesz, idąc korytarzem, e, on był tak zaprojektowany, e, były takie tekstury, było tak to wszystko fajnie zrobione, że naprawdę czułeś się jak w takim fajnym, rodowitym, starym science fiction typu Alien. E, I wiesz, to było takie, te pomieszczenia były takie przytłaczające, takie mało gościnne, do tego oczywiście wszechobecne flaki na ścianach. Nie mogę się doczekać, żeby grać zagrać w dwójkę, ale muszę chyba jeszcze poczekać, żeby, żeby stała, bo wiem ten to. i też kupię używkę. Ja mogę jeszcze powiedzieć a propos starej gier, tylko, że odpaliłem dosłownie na sekundę God of War Collection i odpaliłem God of War jedynkę w tej wersji niby high res tak? Mhm. Na PS3 i powiem tak, no nie jest to wersja high res to powiem, po drugie, myślę, że najpierw muszę przejść God of War 3, żeby zagrać w pierwsze dwie części, bo muszę być wkręcony. Inaczej to. No jeśli ktoś nie jest fanem serii, ja grałem w God of War jedynie na PSP, w Chains of Olympus, tak? I no, było fajnie, nie? Ale no, nie jestem jakimś tam mega fanatykiem tego typu. No, powiedzmy tak, no, nie, nie, nie jestem zakręcony, tak? Na tym punkcie. Więc żeby się wkręcić w to, myślę, że muszę najpierw zagrać w God of War 3, a odpaliłem sobie na, na chwilę dosłownie i, i robi wrażenie. No ale dobra, to o tym będzie kiedy indziej. Myślę, że za tydzień może o tym pogadamy albo Uncharted, a teraz nie będziemy przedłużali, bo tutaj Grzesiek będzie uprawiał seks. O Jezu, nie mogę. Nie mogę. Słuchaj, to ja już się pożegnam za ciebie, bo po prostu, stary, ty możesz tylko pierdnąć tam na mikrofonie, bo i tak nic nie wyjdzie. Słuchajcie, bo tutaj niestety Grzegorzowi pieprznęło łącze, więc ja się pożegnam za niego już tak konkretnie. Dzięki, że ściągnęliście podcast. Mam nadzieję, że nie było na maksa słabo i coś jednak było fajnego w tym podcaście następny odcinek będzie za tydzień może będzie nas więcej, może zaszczyci nas swoją obecnością Bartek ja nazywam się Maciek Szamowski po drugiej stronie był Grzegorz Winczek. Grzegorz, teraz możesz pierdnąć do mikrofonu dobra, i to był właśnie Grzegorz razem nazywamy się Gryna Serio więcej o Assassin's Creed poczytacie na przykład na naszej stronie grynaserio.pl jest tam recenzja i zachęcamy do odwiedzania do słuchania Stay Tuned i do usłyszenia za tydzień. Play it used bracket fix it trash it change it melt upgrade it. Please happen try again.